Bóg zapłać za tę wspaniałą kompozycję, której mogliśmy wysłuchać w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla. Słowa Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem Venimus Widimus Deus Vicit. Przybyliśmy, ujrzeliśmy, zwyciężył Bóg. Pragnę te słowa o zwycięstwie Boga skierować w szczególny sposób do Was, drodzy bracia i siostry, którzy wypełniacie tę katedrę jako inwalidzi pracy, jako osobny zespół głuchoniemych wiadomo, że Katowice mają wielkie pod tym względem tradycje duszpasterskie. Czegóż wam życzyć, jak nie tego, a żeby waszym trudnym życiu zwyciężył Bóg w tym życiu, które jest wypełnione cierpieniem. Tak dalece, że nie możecie już pracować, że musicie szukać oparcia u innych. żeby w tym życiu zwyciężył Bóg. Bo cierpienie na to jest dane człowiekowi. A żeby Bóg szczególnie mógł w życiu ludzkim zwyciężyć. On sam, ten Bóg, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i zwyciężył przez krzyż, zwycięża również przez każdy ludzki krzyż. Ja Wam życzę, ażeby w życiu każdego z Was zwyciężył Chrystus, ukrzyżowany Bóg. I życzę Wam również, ażeby za cenę Waszego, waszego cierpienia Bóg zwyciężał w innych, bo my wszyscy jesteśmy połączeni tajemnicą świętych obcowania. Modlitwa i ofiara jednych służy innym. I dlatego Wasze cierpienie nie jest tylko cierpieniem, ale jest także apostolstwem. Apostolstwo pomaga. Zwyciężać Bogu w ludziach, w świecie. Życzę wam, ażeby wasze cierpienie było takim apostolstwem. żeby Bóg zwyciężał was i przez was. Przyjmijcie to życzenie moje, drodzy bracia i siostry. Przyjmijcie również moją prośbę o modlitwę. Bo... Zawsze z największym zaufaniem i z największą nadzieją zwracam się o modlitwę do ludzi cierpiących. Poprzez nich Bóg zwycięży. I przyjmijcie wreszcie moje papieskie błogosławieństwo połączone z błogosławieństwem waszego biskupa i wszystkich tutaj obecnych kardynałów i biskupów, którzy mi towarzyszą. Udzielimy błogosławieństwa apostolskiego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione Wspomożenie nasze w imieniu Pana Niech Was błogosławi Bóg Wszechbogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.